Co ty tam ciągle jesz? Znowu nie zdążyłam zobaczyć. Rozeszła, Rozeszła się fama. Słyszałeś? Mmm, pychota. <laughs> Znowu jesz? Gruszkę zjadłem. O, jakie pyszności! Mogę się dołączyć? Kurwa, co ja będę teraz miał? <laughs> A lubię, kurwa, lubię. Piekarnia Fogiel and Fogiel. Fogiel and Fogiel Zawsze przystopię. No, gramy. Życzymy smacznego. Słyszałeś? Gruszkę zjadłem. Kurwa, co ja będę teraz miał? A lubię, kurwa, lubię.